Fałsze o polskiej, nietolerancji, ulubionym motywem nieuka laureata, powracającym wciąż jak jedna z nici przewodnik jego artykułów, jest podważanie znaczenia tolerancji w Polsce. Majherek głosi, że, legenda polskiej tolerancji jest mocno zmitologizowana i zmistyfikowana, że co do tolerancji zaś, to kłopot z nią główny ten, że rozwinęła się bardzo dawno i w toku dziejów słabła. Kiedy indziej twierdzi, że w Polsce dość szybko nastąpił kres tolerancji, bo już w 1596 roku kościół katolicki odmówił równouprawnienia innymi wejścia do senatu, biskupom unickim, a w 1658 roku nastąpiło wygnanie braci polskich i czeskich, w 1673 roku, pozbawienie katolików dostępu do nobilitacji i indygenatu, 1718 roku usunięcie ostatniego posła Kalwińskiego z senatu. Za to na zachodzie nagle zaczął się, według Meicherka, rozkwit tolerancji, po pokoju westfalskim w Europie prześladowania religijne stopniowo ustają, a niedługo potem następuje szybki wzrost tolerancji i praw obywatelskich w zachodnich społeczeństwach. Czy Majcherek publicysta niub, z Rzeczpospolitej, cokolwiek słyszał o tym, co działo się we Francji pod koniec XVII i na początku XVIII wieku, a więc wtedy, gdy według niego nastąpił szybki wzrost tolerancji na zachodzie? Czy słyszał o odwołaniu przez króla Ludwika XIV w 1685 roku edyktu nantejskiego i postanowieniach wprowadzających zakaz nabożeństw kalwińskich i wygnanie pastorów, nie mówiąc o surowych karach wobec wszystkich, którzy chcieliby uchodzić przed tymi represjami za granicę państwa Francję opuściło aż 100 tysięcy protestantów pomimo tych zakazów? Czy słyszał o trwających całe lata okrutnych dragonadach? A może coś słyszał o tym, że okrutne kary wobec hugenotów spowodowały wybuch tak tzw. powstania kamisardów w latach 1702-1705? Przypomnijmy, że w tolerancyjnej Francji protestanci odzyskali prawa cywilne dopiero w 1787 roku. I przypomnijmy także, jak w tej tolerancyjnej. Francji podczas rewolucji w latach 1792-1793 do doszło do wybuchu prawdziwego amoku antyreligijnego topienia setek księży w Loire, gilotynowanie karmelitanek, żyzi dziesiątków tysięcy katolickich chłopów w Wandei. Czy nasz Newk z taką swadą powołujący się na list tolerancji angielskiego filozofa Johna Locke'a z 1689 roku coś wie o tym, że w tejże tolerancyjnej, w Anglii dokładnie 30 lat później, w 1719 roku wydano straszne prawa karne przeciwko katolikom irlandzkim, zabraniające im w ogóle nabywania ziemi w drodze kupna czy daru, czy nawet dzierżawienia jej na dłużej niż 31 lat. Inne postanowienie zamykało katolikom drogę nawet do najdrobniejszych urzędów i funkcji publicznych i bardzo wielu zawodów na przykład nauczyciela, drukarza, księgarza. Dodajmy, że za pobyt biskupów czy zakonników w Irlandii groziła kara śmierci. Czy Newk publicysta coś słyszał o wielkich, krwawych rozruchach antykatolickich w Londynie w 1780 roku, znanych pod nazwą buntu Gordona? Czy słyszał o bezwzględnych prześladowaniach katolików w Irlandii w XIX wieku? Czy coś wie o tym, że główną przyczyną wybuchu największego węgierskiego powstania narodowego pod wodzą księcia Franciszka II Rakoczego w 1703 roku był okrutny sposób, w jaki tolerancyjna Austria pod urządami fanatycznego rzecznika kontrreformacji, despotycznego cesarza Leopolda I prześladowała węgierskich protestantów? Czy niełk z Rzeczpospolitej, coś wie o okrutnych prześladowaniach ludzi z innych niż prawosławne wyznań w Rosji carów w XVIII i XIX wieku, począwszy od mordu Bazylianów w Połocku w 1705 roku za cara Piotra I, o tym, że tysiące rosyjskich starowierców uciekało przed represjami do Polski? O tym, co przypomniał w 1890 roku rosyjski historyk Wasili Bilbasow że w XVIII wieku odgrywała Polska w stosunku do emigracji rosyjskiej rolę dzisiejszej Szwajcarii. Gdyby nie uk publicysta trochę więcej czytał, to dowiedziałby się, choćby z dziejów polskiej nowożytnej Władysława Konopczyńskiego, że położenie różnowierców w Polsce było nawet bez porównania lepsze niż położenie ich we Francji, Hiszpanii lub Austrii a tym bardziej niż położenie katolików w Anglii, Szwecji i Danii albo sytuacja unitów i starowierców w Rosji. Dowiedziałby się również, że w Polsce w latach 1768 i 1773 zniesiono wszystkie poprzednie ograniczenia wobec różnowierców, poza utrzymaniem jedynie zamknięcia przed nimi drogi do stanowisk ministerialnych, krzeseł senatorskich i wyższych urzędów państwowych. Dodajmy to, o czym najwyraźniej nie do niedouczek z Rzeczpospolitej, w ostatnim ćwierćwieczu istnienia Rzeczypospolitej Szlacheckiej nie odnotowano żadnego śladu zatargów między katolikami a przedstawicielami innych wyznań. Symbolem panującej wówczas tolerancji religijnej był wzniesiony w Warszawie w latach 1777-1781 okazały budynek zboru luterańskiego, zbudowany przez słynnego architekta Szymona Bogumiła Zuga. Wielki Sejm czteroletni uchwalił 3 maja 1791 roku pełną swobodę kultu dla wszystkich wyznań, nie wyłączając nawet kwakrów, menonitów czy anabaptystów. Wszyscy przedstawiciele innych wyznań, podobnie jak katolicy, pełnią praw obywatelskich, a w tym prawo posłowania na sejmy i sejmiki, udziału w trybunałach sądowych etc. Jedynie stanowiska ministrów zastrzeżono dla katolików. Bardzo wielką rolę w upowszechnieniu idei tolerancji religijnej w Polsce odgrywały szkoły pod nadzorem powołanej w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty. Uczyły one szacunku dla innych wyznań, wskazując na korzyści dla narodu, wynikające z tolerancji religijnej. Przypomnijmy, że w takiej na przykład. Anglii ograniczenia prawne wobec katolików istniały jeszcze do 1829 roku, a w Szwecji nawet jeszcze 20 lat dłużej. Dodać można przy tym, że na przykład... W Szwajcarii uprzydzenia na tle religijnym jeszcze w 1847 roku doprowadziły do wojny domowej między kantonami katolickimi a protestanckimi. W Hiszpanii w XIX wieku dochodziło do przeróżnych wybuchów fanatyzmu religijnego i antyreligijnego np palenia kościołów, a jeszcze w 1936 roku fanatyzm antyreligijnej polityki republikanów był jedną z głównych przyczyn wybuchu krwawej wojny domowej. Nie trzeba dodawać, co się dzieje jeszcze dziś pod koniec XIX wieku w Północnej Irlandii między katolikami a protestantami. Przypominałem tak szeroko wakty o polskiej tolerancji, ponieważ w ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z oszczerczymi próbami jej podważania. Na łamach ulubionego organu Meicherka, Rzeczpospolitej, wystąpił w tym stylu m.in. Były autor tamtejszych przeglądów prasy pod tytułem Na zdrowy rozum, Szot. W przeglądzie prasy z 29 do 30 lipca 1995 roku Szot, powołując się na, odbrązowiające, Polaków stwierdzenia, Gazety Pomorskiej, głosił, że przekonanie Polaków o tym, jakoby byli niezwykle tolerancyjni. Nie znajduje, poza chlubnymi wyjątkami, potwierdzenia w historii. Z potępieniem przypominania o polskiej tolerancji wystąpił jeden z byłych luminarzy stanu wojennego, Wacław Sadkowski, z nadania władz PRL były komisaryczny zarządca pędzlubu w dobie Jaruzelszczyzny. Występując na promocji albumu Niezabitowskiej i Tomaszewskiego o współczesnych polskich Żydach. Sadkowski pochwalił autorów za to, że ustrzegli się dwóch obrzydliwości, często przy tym temacie popełnianych. Nie ma tam ani słowa o tolerancji i ani słowa o gościnności. Bo niby dlaczego człowieka, który umie żyć z drugim człowiekiem, nazywać tolerancyjnym? Mamy więc nie pozwalać sobie na przypominanie polskiej tolerancji, a zamiast tego cierpliwie znosić publicystyczne wybryki różnych nieuków w stylu majerka. Oskarżających właśnie Polaków o nietolerancję. I bezmyślnie godzić się z przedrukami różnych antypolskich głupot na ten temat widzę przykład wichurów wojny popularnego amerykańskiego pisarza Hermana Wołka, gdzie można przeczytać taki oto szokujący komentarz, włożony w usta żydowskiej postaci książki, doktora Jastrowa, młodzi ludzie, a szczególnie młodzi Amerykanie, nie zdają sobie sprawy, że europejska tolerancja wobec Żydów liczy sobie od 50 do 100 lat i nigdy głęboko się nie zakorzeniła.